Pamiętam, że cztery mecze, cztery porażki w sparingach, czy to jest powód do niepokoju? Na pewno nie znam do śmiechu, bo zdajemy sobie z tego sprawę, że są to tylko gry kontrolne, ale na pewno nie wychodziliśmy na te mecze z takim postanowieniem przegrania ich. Cały czas te wszystkie gry były takie, bym powiedział, w takim kontakcie z przeciwnikiem, czyli nie, nie, nie jakby żeśmy odstawali od, od przeciwników, ale zawsze coś tam zaważyło, że y, to jednak w większości meczów my traciliśmy gole i to takie, bym powiedział, różne były sytuacje, po których traciliśmy te bramki. Różnie to wyglądało. Można by było powiedzieć, że słabo mamy obronę, linię obrony, a to tak do końca nie jest prawda, bo raz, że cały. Cała drużyna u nas odpowiada za te działania defensywne, a poza tym no, czasem było tak, że traciliśmy gola po strzale, no, powiedzmy, który się zdarza rzadko, a, a, a takie rzeczy się zdarzają i, i trudno tutaj winić poszczególnych zawodników mówię, że byliśmy zawsze w kontakcie z każdym przeciwnikiem, bo prowadziliśmy otwartą grę i chcieliśmy mieć wpływ na mecz ale zostaliśmy przez zespoły, zespoły z Eksaklasy klasycznie wprowadzeni na ziemię, nie powinniśmy grać aż tak otwarcie, ale, ale może gdyby to był mecz mistrzowski to byśmy inaczej zareagowali, ale nie widziałem żadnego powodu, żeby układać taktykę obronną na, na grę kontrolną z, z lepszym przeciwnikiem, także to tak się układało powiedzmy z Puszczą była sytuacja w czasie spotkania, gdzie przegrywaliśmy 2-1, no był ewidentny rzut karny dla nas, sędzia po meczu powiedział, że, że jednak się pomylił, no prawdopodobnie byśmy może wyrównali na 2-2 i całkowicie byłby inny wynik, inny mecz i tak dalej, także różne są sytuacje, nie chciałbym tutaj jakby się też analizować to, czy tam rozpaczać z tego powodu, ale tak jak powiedziałem, na pewno nas nie cieszą te przegrane, zdajemy sobie z nich sprawę, że zanotowaliśmy te porażki, no ale myślę, że będziemy wyciągać po kolei powolutku wnioski i one będą jakby budowały nam tą lepszą jakość w przyszłych grach. A pewnie też y, trzeba powiedzieć, że zawodnicy mieli ciężkie nogi, no wiadomo zimowe przygotowania to też czas wytężonej motorycznej pracy. Tak, ale myślę, że to każda drużyna prawda, jest w jakimś tam odpowiednim momencie takiej pracy i, i różnie to <śmiech> się dzieje. No, wiadomo było, że grając pod Beskidziem czy z Koroną Kielce, oni byli jakby w innym miejscu przygotowań. I już byli po tej ciężkiej pracy, a my byliśmy w trakcie. To tutaj się jakby przeciwstawnie to wszystko ułożyło z kolei z Puszczą, no to graliśmy na tym samym poziomie, jesteśmy powiedzmy w przygotowaniach, także tu do końca też na te nogi nie można zwalać staramy się na pewno to jest też spowodowane kosztem może tych, tych wyników wprowadzać szeroko tych młodych chłopaków i oni gremialnie tutaj w każdym meczu brali udział i ja nie mówię, że przez nich, ale żeśmy przegrali, ale też oni się uczą, też zdobywają doświadczenie a to czasem jest kosztem wyniku w ostatnim meczu na Słowacji w Bardejowie pięciu testowanych piłkarzy plus dwóch takich y, naszych, juniorów. Jak pan ocenia właśnie tych zawodników? Bo jak rozumiem, ta grupa to są jeszcze ci, którzy walczą o angaż w standecji Nowy Socz. Ta grupa, która już y, trenuje z nami od początku do dzisiaj, y, no nie po to, by tak długo trenowali, żeby jakoś tutaj już po miesiącu pracy jakąś tam krzywdę tym chłopakom. Zwłaszcza ci młodzi, którzy tutaj y, powiedzmy są naszymi wychowankami lub, lub przychodzą tutaj z tego regionu. No oni mają jakby taką, bym powiedział, naturalną i taką troszeczkę otwartą, bardziej szerzej bramę tutaj powiedzmy do, do, do, do drużyny, bo chcemy ten zespół tak troszeczkę przemodelować spokojnie, żeby ci młodzi nie od razu na chóra byli gdzieś tam rzuceni na głęboką wodę, tylko żeby się wprowadzali do tej drużyny, ale mówię, czasem się to musi odbywać kosztem, to, to nic nie ma za darmo, ale oni się uczą. I, i, i oni tutaj, ci młodzi, bym to nie nazwał testami, ale to jest taka bardziej nauka. Oni tu przechodzą taki proces szybkiego wdrażania właśnie do takiej gry na, na, na wyższym poziomie, na, w, w takim towarzystwie seniorów, a reszta myślę, że już bliżej będzie, jakby jesteśmy bliżej zamknięcia kadry niż, niż, niż jeszcze jakiegoś testowania. Jaką, ocenę, jaką cenzurkę wystawia pan Słowakom, dwóm obrońcom, Kaczala i Imrich? To, to są dwa różne i typy, Zawodników, i, i, i też można powiedzieć, y, jakościowo na tą chwilę. Y, Imrich jest jeszcze juniorem, y, to jest bardzo młody chłopak. Cieszymy się, że właśnie chce być u nas, y, bo ma szansę być tutaj, jakby w takim naturalnym y, po wejściu do pierwszej drużyny zawodnikiem na przyszłość. Kaczala to już jest senior, grał, już grał, powiedzmy, y, z seniorami w Tatranie. To jest już troszeczkę bardziej przygotowany zawodnik. Niemniej, y, no tutaj u nas, też z racji wieku, jest młodym zawodnikiem, też będzie musiał uczyć się takiego, bym powiedział no, naszego poziomu gry, powiedzmy. Mówię, ale to jest bardziej ukształtowany już piłkarz niż, niż, niż Imrich. I bardziej uniwersalny, tak? No i bardziej uniwersalny, bo może grać na, na, na różnych pozycjach. Taki bardzo solidny, bardzo y, poważnie podchodzący do swoich obowiązków chłopak. Też dużo szans dostaje Szymon Kuźma, młody, zdolny piłkarz wychowany z Sandecji, czy to już jest takie przygotowanie tego zawodnika pod grę w pierwszej drużynie w najbliższej rundzie? Ja tak myślę, że czas najwyższy, żeby Szymek Kuźma zadebiutował w pierwszej, powiedzmy, drużynie, no bo co jak co, no najlepiej mu chyba zadebiutować u ten Rakuźmy, także ma najbliżej, chociaż nie jest tu żadną rodziną moją, robi postępy, to bardzo zdolny chłopak, no ale sam się przekonuje na każdym kroku, że gra i bycie utalentowanym chłopakiem i gra w juniorach, a, a z seniorami jest, to są różne, no, różne poziomy. Jeszcze chciałem wrócić do tych straconych bramek, doliczyłem się ich 13 w tych czterech meczach, no i to oczywiście to myślenie włącza się co z defensywą, czy jakieś wzmocnienie, no wiadomo i Kaczala i Emil to są obrońcy, którzy powiedzmy, tak można powiedzieć, że są blisko Sandecji czy jeszcze spoza tego grona chciałby pan kogoś ewentualnie szukać na pozycję powiedzmy środkowego obrońca, obrońca, bo wiadomo odszedł był Arkadiusz Czarnecki? No chciałbym, żeby tutaj i pan i ci, którzy no, się interesują jakby Sandecją wiedzieli, że im Kaczala to bardziej myślimy o przyszłości nie są to zawodnicy już na teraz jakby y, na tyle mocni, żeby mogli tu stanowić o sile naszej defensywy. Są nam potrzebni, ale to już bardziej myślimy na przyszłościowo. A na teraz, no to tu musimy sobie radzić właśnie bez Arka na pewno i, i pozostali zawodnicy są do dyspozycji i też, żeby uspokoić, to trzymamy cały czas rękę na pulsie i mamy jakieś rozeznanie i jest taka opcja, że, że taki zawodnik do nas dołączy już, już, już bardzo szybko. Bo Maciej Wichtowski już zakończył test i nie będzie dalej próbowany. Nie. Maciek bardzo tutaj dobrze się prezentował, bardzo byliśmy zadowoleni z niego, ale jakby nie tego typu, takiego typu środkowego obrońcy tutaj szukaliśmy, mówię, piłkarsko i tutaj no, swoją postawą jesteśmy z niego bardzo zadowoleni, bardzo tutaj porządnie i tak zaraz, no, się zaprezentował, bardzo solidnie, ale mówię, troszeczkę oczekiwaliśmy tutaj innego typu grania, no, jako, jaki prezentuje środkowy obrońca czy Trzeba martwić się ewentualnym odejściem przemysłowa Szarka, bo nawet prezes Andrzej Danek jakiś czas temu zdradził, że przyjeżdżają menadżerowie, rozmawiają z rodzicami, obiecują być może Złote Góry. Ja myślę, że Przemek jest na tyle już prawie dorosłym, bo za chwileczkę chyba będzie miał dowód człowiekiem, to sam niech zdecyduje, kto powinien jakby pomóc mu w tej sprawie, jak ma jego kariera wyglądać. Niech sam zadecyduje, sam wybierze, jest wolnym człowiekiem. W tej rundzie do końca czerwca to, to nie musi być u nas, bo, bo ma taką umowę, ale to może decydować o swojej tej dalszej przyszłości. Jak prezentują się już ci zawodnicy, którzy są w Sandecji? Adrian Frańczak, Maciej Kononowicz, no i niedawno dołączył taki najgłośniejszy można powiedzieć transfer Sandecji, powrót Rudolfa Urbana do Nowego Sącza, który kibice z dużą radością przyjęli, bo pamiętają jego wspaniałe występy właśnie w Sandecji trzy lata temu. No to chciałbym, żeby Rudy, bo jak oni się czują, no to by najlepiej było ich pewnie spytać, ale na razie czują na pewno no w kościach tutaj treningi, bo, bo jak cały czas z nimi jestem gdzieś, powiedzmy, komunikujemy się na bieżąco w czasie pracy, na treningach, czy po, to tutaj aklimatyzują się, ciężko pracują, no ale myślę, że z optymizmem patrzą na to wszystko, tutaj na swoją pozycję jakby w zespole, muszą walczyć o, o swoje, no ale tak, żeby zamknąć ten temat, no to myślę, żeby właśnie Rudolf i, i, i Maciek, czy Adrian, no to żeby tak kibice byli teraz zadowoleni, jak kiedyś z Rudolf. To, to bym sobie tego życzył. Szczególnie wobec tego właśnie doświadczonego słowackiego pomocnika są duże oczekiwania. Chodzi też o to, żeby został takim mózgiem akcji ofensywnych, sendencji Nowy Sącz, bo znany jest z tego, że ma dobry przegląd pola, potrafi dobrą piłkę posłać, dużo widzi na boisku. No na pewno się przydadzą te jego atuty, każdy chłopak, do, dobry piłkarz jest nam potrzebny i jesteśmy zadowoleni, że jest u nas, także myślę, że nic nie będzie stało na przeszkodzie, że bardzo szybko się jakby wdroży tutaj do nas i, i będzie naszym wzmocnieniem. Sandecja now trenuje pod balonem, nieopodal stróż jest miejscowość Szalowa. Tam takie boisko się znalazło wymiarowe praktycznie, tak, ze sztuczną nawierzchnią. Jak w ogóle do tego doszło? Jak, jakimi kanałami Sandecja dowiedziała się, że takie boisko jest? Bo wiem, że dla wielu osób było to zaskoczenie, że taki obiekt istnieje tutaj w okolicy. No to muszę się pochwalić, że mamy dobry wywiad, nie? I agenci dobrze pracują w terenie. Tak poważnie to dostaliśmy sygnał, że, że takie boisko jest, że można będzie z niego skorzystać i nie zastanawialiśmy się zbyt długo przy pomocy naszych znajomych odwiedziliśmy właściciela i bardzo chętnie naprawdę bardzo mile nas przyjął, zgodził się i tam mamy taką możliwość właśnie takiego spokojnego treningu. Sparing z Krakowią jest odwołany? Nie zagramy w sobotę. Krakowia jest w tej chwili na obozie na Słowacji, tam rozgrywa mecze i ten termin sobotni znaczy piątkowy, który mieliśmy wcześniej ustalony, no nie wchodził w grę. Przymierzaliśmy się do soboty, ale z różnych przyczyn zrezygnowaliśmy z z tej gry. Czyli kolejny sparing już na obozie, który rozpoczyna się 10 lutego w Popradzie, na Słowacji? Tak, 11 lutego jest następny nasz sparring i to już do tego, do tego sparingu się będziemy już przygotowywać. I na sam koniec, czy teraz jeszcze jest ciężka praca motoryczna, czy już ten trening idzie w innym kierunku, nastawiony na inne aspekty? Zdecydowanie już przechodzimy na trening specjalistyczny i interesuje nas już tylko w tej chwili, no powiedzmy to przygotowanie taktyczne zespołu, czyli, czyli już tutaj takie bezpośrednie przygotowanie do, do, do, do meczów, czego nie powiem, że nie robiliśmy do tej pory, też uzupełnialiśmy, ale, ale akcenty były tak bardziej rozłożone właśnie na to przygotowanie fizyczne.